Zapraszamy do wysłuchania materiału z Centrum Prasowego LEMON. Wysokich Lotów, czyli audycja o lotnictwie. Tomasz Słodki, witam Państwa. Od kilku tygodni z panem Markiem Szufą, pilotem Boeingów, rozmawiamy o lataniu. Witam Pana. Dzień dobry panie. Dziś przygotowałem sobie kilka nazw prosiłbym Pana o ich wyjaśnienie. Zakręt proceduralny. Zakręt proceduralny, to, to tak jak jego nazwa wskazuje na to, jest to zakręt wykonywany w określonej procedurze. Procedurze podejścia do lądowania albo procedurę odlotowej, czyli albo przed lądowaniem samolot wykonuje jakiś tam lot po odpowiednim łuku, albo po starcie, kiedy, kiedy samolot wykonuje odlot i po prostu no, musi być w tych wszystkich w które są opisane w tym odlocie, czy też w przylocie, musi te wszystkie reżimy zachować. Autopilot. Autopilot to urządzenie, które, tak jak sama nazwa wskazuje, prowadzi automatycznie samolot podczas y, lotu. No i to jest tak, że się go włącza i on sobie całkowicie radzi? A skąd wie, jak lecieć? No to jest bardzo skomplikowane urządzenie, które jest obsługiwane przez tam dużą liczbę komputerów. Im większy samolot, cięższy samolot, tym tego jest po prostu, tej elektroniki jest więcej. No i ta elektronika steruje tym autopilotem. To rzeczywiście jest takie troszkę enigmatyczne powiedziane autopilot, natomiast... Y, jest to, jak powiedziałem, kilkaset urządzeń, komputerów, elektroniki i mnóstwo, która, która po prostu czuwa nad tym, żeby ten lot odbywał się zgodnie z tymi założonymi parametrami. To są mechanizmy wykonawcze przede wszystkim, które są podłączone bezpośrednio do sterów i połączona z nią elektronika i tą elektroniką z kolei no, steruje pilot, prawda? Także pilot nie steruje bezpośrednio samolotem, natomiast steruje autopilotem, programując go, czy też zmieniając mu ustawienia w trakcie lotu. A pan wcześniej ustawia cel i ten autopilot sobie radzić, czy to już jest wcześniej zaprogramowane? To jest jeden z aspektów, które trzeba właśnie, jedna rzecz, którą trzeba zrobić, czyli zaprogramować tą część komputera, nawigacyjną część komputera, czy też autopilota, jak gdyby, to to trzeba właśnie zrobić wcześniej przed lotem, żeby mu wyznaczyć trasę, po której chcemy, żeby poleciał. Dziękuję bardzo, Marek Szufa był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Audycja powstaje przy współpracy Aeroklubu Krainy Jezior, organizatora festynu lotniczego Mazury.